la bossa IC3000 が Atrofia technologicznej fascynacji. Aktywnie trwając fundamentem. Afirmacją toczy futurologię. Automobilnie techniczną fasadą. Analogią trącając frekwencję. Anihilując trwałość fotela. Astmatycznym tonem falsetu. Abstynencji tyradą fatalną. Absolut tonącego firmamentu. Abstrakcyjnie tamował funkcjonalność. Witajcie! Z tego miejsca mam czelność przedstawić żółty papierek po uprzednim utworze, który rozpoczął całą mniejszą stronę płyty o niesamowicie wymowym tytule. Ups! Co zapewnie nie przypadło nikomu do smaku i słuchu. Zwłaszcza już na samym początku. Zapowiedzieć mogę jedynie, że od teraz będzie tylko gorzej. Bowiem teraz, przed państwem, nastąpi wspaniała, nowoczesna suita o wdzięcznym tytule. Kocia muzyka. Dzieło, które zaraz usłyszycie, zawiera w sobie cztery niezwykłe części, jakie połączone ze sobą w jedną kompozycję. Tworzą wspólne dzieło z gatunku eksperyment muzyki współczesnej. Część pierwsza Traumatyczne preludium. Część druga ariana skrzypiące drzwi. Część trzecia Brudna kółweta. Oraz ostatnia Część czwarta. To, co usłyszał podglądacz Po zakończeniu mojej zapwiedzi Jeśli nie nastanie ono szybciej z decyzji słuchacza, prawdopodobnie nastąpią reklamy lub coś podobnego. A wtedy, gdy kolejny utwór nie nastąpi, będzie to znaczyć, że mnie zdjęli z anteny. Prawdopodobnie snajperzy. Tymczasem O, o, o, o, o, o, Oh.